Wybiła godzina 15. Zapraszamy na hurtownię. Hurtownia w Radiu Afera. Mamy piątek, 10 kwietnia. Yy, dzisiaj imieniny obchodzą Michał Magdalena, Makary. Yy, a przed mikrofonami rozmawiają z Wami Maksymilian Wawrzyniak. I Ewa Grajek. Za konsoletą oczywiście Mikołaj Pluciński. Jeśli chodzi o nietypowe święta na dziś, to Dzień Bandurki i Międzynarodowy Dzień Agrawki. Wiesz, czym jest bandurka? No właśnie, sprawdzaliśmy przed chwilą. Bandurka to jest tradycyjny ukraiński instrument muzyczny, należący do czegoś tam, hordofonów. <śmiech> czegoś <śmiech> Dużo nowych słów dzisiaj. No właśnie, ta Hordofony. bandurka, taka skomplikowana troszkę. E, ale ale bardzo ciekawie, ślicznie, wygląda no trochę właśnie. jak gitara. Tak, taka Natomiast gitara. absolutnie ale... urzekło nas dzisiaj Międzynarodowy Dzień Agrawki. Dokładnie, te krawki No ta bandurka jest bardzo ładna przede wszystkim, bo jest tak fajnie wystrojona, wymalowana Jest to e, ciekawy, bardzo ciekawy instrument Ja e, w uważam, że kultura e, wschodnia to jest dość ciekawe zjawisko A rzadko się o tym mówi właściwie Tam może hmm. dzisiaj trochę o tym pogadamy No jak masz coś ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej Chodzimy do Was z naszym aferowym konkursem ponownie i ponownie zgodnie z naszą wieloletnią aferową tradycją koncert jest na dzisiaj. Koncert na dzisiaj, koncert Men in the Box Fit Juan Carlos Cano ehm, Dwa progi i wejściówka Podwójna, a I nawet dwie wejściówki teraz uwaga, wejściówki są dwie, więc więcej z was Będzie miało okazję wygrać No właśnie, Co więc trzeba zrobić, żeby to wygrać? Słuchajcie, stoczyliśmy walkę przed chwilą między sobą Ponieważ mamy dzisiaj dzień bardurki I dzień, międzynarodowy dzień grafki I uważam, że pytanie konkursowe do czego można użyć agrafki, jest pytaniem, na które nie ma odpowiedzi. No, według <grym> mnie jest bardzo dużo odpowiedzi, ale y, jakimś jednak kompromisem doszliśmy do tego, że pytanie na dzisiejszy konkurs brzmi: Najdziwniejszy instrument, jaki mieliście okazję posłuchać. No i co do tego pytania, to oczywiście nie tylko ono jest najważniejsze, ale cała reszta. Należy wysłać sms na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko, i później odpowiedź na to wspomniane pytanie, które przytoczę może jeszcze raz: Najdziwniejszy instrument, Jaki mieliście okazję posłuchać? <głos> Już u nas w aferze za chwilę. Warto zaznaczyć, że wejściówka jest o tyle nietypowa, że zostaniecie szczególnie zapowiedzeni. Proszono tak. nas o to chwilę przed audycją, więc wysłania... będziecie wpisani na listę. Dokładnie. A koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 i należy go wysłać pod numer 7148.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 Wczoraj wydawało mi się, że inaczej jest Nie słuchałem tego zazwyczaj Wydawało mi się, że wystarczy tylko gest Nie rozumiałem tego życia I chyba nadal go do końca nie rozumiem Lecz musiałem to napisać Bo słowo pisane ma większą wartość w sumie Rozumiesz? Puść to przed snem Niech koszmar się, zapnie A ja poprowadzę cię Przez życiowy trucht Chyba dawno nie leżałem tu Chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo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 rozumiem Lecz musiałem to napisać To słowo pisane, na większą wartość suję. A teraz Rozumiesz? przed nami twarz. Jaka twarz, Max? No, myślę, że fajna twarz. Mam nadzieję, że ładna twarz, a dokładnie twarz zespołu A'ima sleepep. Łgodnie kap trwały ślad w momencie kiedy chcę, by przestała prezent Ah! Uh -huh. Stary to fanatyk kultury Opera Spotkania autorskie Wernisaże Zaczęła się wiosna, ptaszki ćwierkają Więc i ja, Natalia Adamska Głośno ćwierkam o wydarzeniach kulturalnych Przynęta Kulturalna Kwiecień plecień Bo przeplata Różne wydarzenia kulturalne, w tym Slam Poetycki w Baraku Kultury Rozpoczyna się sezon slamowy Także to wydarzenie potraktujcie jako Rozgrzewkę, dla Waszych ust i umysłów Jeśli chcecie być uczestnikami Lub uczestniczkami Oraz dla Waszych uszu i dłoni Jeśli chcecie być słuchaczami i słuchaczkami Slam poprowadzi Awałsia, a, a skroby Mysz Wpadni poslamować Albo posłuchać jak inni slamują Barak Kultury, godzina 18 czy chciałeś kiedyś rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Albo czy chciałaś kiedyś rzucić to wszystko i wstąpić do zakonu? Viridiana w reżyserii Luisa Boniuela opowiada o tytułowej Viridianie, młodej zakonnicy, która tuż przed złożeniem ślubów wieczystych składa wizytę swojemu wujowi. Dziewczyna tak bardzo przypomina mu zmarłą żonę, że wuj postanawia zmusić ją do związku małżeńskiego. Jak możesz się spodziewać, słuchaczu lub słuchaczko, zaloty zostają odrzucone. Nic więcej nie powiem, a jeśli Ty chcesz jeszcze więcej wiedzieć, wybierz się na seans Wiridiany w kinie pałacowym. Seans odbywa się w ramach mini-przeglądu filmów reżysera. Bunuel, niech żyją kajdany w kinie pałacowym. Kino Pałacowe, godzina 20.30. Radio Afera. 98,6 MHz. Zziemnił, którą mi w duszę Ja bym szczepił przesyt Kto by mnie ściągnął w życie Z zapomnienia Kto by mnie z ziemią związał Byle więzem Szczęścia czy smutku Rozkoszy cierpienia Gdybym miał kogoś potęgą bym stężał Zerwałbym gwiazdy spod niebioskopuły. Złoty krąg słońca Zawróciłbym z drogi I wiaski jego co. Struj, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi Pieśni bym wyśpiewałaś pieśni nad pieśniami Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka Chym dwał o chwalczy, temu, co mą duszę borą wyrwawszy, znów człowieka Bogom wyrwawszy, A w naszym dzisiejszym kalendariu, kalendarium dwa początki i jeden koniec. Mamy początek rejsu Tytanika, który wypłynął yy, w swój rejs do Nowego Jorku, nigdy niestety nie zakończony i był to rok 1912. Oprócz tego w 1957 premiera filmu 12 Gniewnych Ludzi w reżyserii Sydneya Lumeta. Yy, a z końców w 1970 oficjalne rozwiązanie zespołu The Beatles. I zostając jeszcze w temacie muzyki. No właśnie, do muzyki bym tutaj chciał przejść. E, złapałem trochę takiego hiperfokusa, <śmiech> e, przygotowując się tutaj do audycji. I wam trochę poopowiadam o Banim Wailerze, który urodził się 79 lat temu. Niestety zmarł 6 lat temu, 2 marca. E, ale zanim o śmierci, no to trochę bym opowiedział o tym, co w ogóle w życiu robił. E, był to członek zespołu The Wilers, e, który to zapoczątkował karierę muzyczną Boba Marleya. Ogólnie Bob Marley, co mnie trochę zdziwiło, w zasadzie solowej kariery Zbytnio nie prowadził, bo wszystkie jego utwory Były wykonywane właśnie w zespole Najpierw The Wilders, a później Bob Marley and The Wilders I co ciekawe, ten drugi zespół to nie był już zespół Z oryginalnymi Wildersami, czyli właśnie wspomnianym wcześniej Banym Wilersem i Peterem Toszem, a z kobiecym Trio, w którego skład wchodziła Także żona Boba Marleya No i później po różnych Konfliktach związanych z tym, gdzie Trasy koncertowe robić, albo gdzie nie zespół, ten oryginalny się rozpadł. E, odeszło z niego właśnie e, dwójka wspomnianych wcześniej artystów, czyli Bani i tosz. E, no i wtedy już Bob Marley ze swoją żoną głównie koncertowali. E, no i dlatego też większość piosenek, które teraz w serwisach streamingowych się pojawia, są to piosenki właśnie już tego drugiego zespołu. Ale my chcemy jednak przypomnieć o tym oryginalnym z e, Banem Wailerem A dlatego już dla Was specjalnie Mallow umód. Mood. Favorite song, darling. We can rock it. All. I've got love, darling Love, sweet love, darling Quiet is the night Please turn off your light I'll play your favorite song, darling We can rock it all Teraz w pogodzie. mówią, że kwiecień, wcześniej poprzeplatał w kulturze z naszymi slamami, no więc w pogodzie też poprzeplatał. Mamy znowu zimno, bo 10 stopni i do godziny 19 temperatura wzrośnie może do 11. Następnie pogoda będzie sukcesywnie spadać. W nocy możemy się spodziewać temperatur nawet ujemnych. Z kolei przez cały kolejny tydzień raczej temperatura nam nie wzrośnie. Możemy się spodziewać dopiero cieplejszej, cieplejszej pogody? Wyższych temperatur możemy się spodziewać dopiero przyszły weekend. Jeśli chodzi o korki, mocno zakorkowana ulica przybyszewskiego, Głogowska, Hetmańska. Ogromne korki na ulicy Libelta, Groblej i w okolicy Ronda Caponiera. Wszystkich gatunków w sumie. No niestety, tu prawie wszystko <grych> Ta, to samo. Witamy w Poznaniu. Znamy. Zator na Nowow Nowowiejskiego, na Garbarach, u Głogowskiej i Roosevelta i na skrzyżowaniu Hetmańskiej i Reymonta. Kończąc jednak w miarę pozytywnie, to relatywnie przejezna ulica Księcia Mieszka pierwszego. Jeśli macie więcej informacji z poznańskich ulic, możecie dzwonić do nas pod numer 618750213.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 Reklama. Radioafera. Rokowo i alternatywnie. On chciałby objąć się Swoim ramieniem, twoje szczupłe obdałone ciało On chciałby objąć się Czy jeszcze bardzo źle? To jest cuchłe ciało. On chciałby obić się, swoim ramieniem. To jest cuchłe ciało. On chciałby obić cię. To jest cuchłe ciało. On chciałby obić cię swoim ramieniem. To jest cuchłe opalone ciało. On chciałby obić cię. Kieszeń kowietka nie ma odwagi. To jeszcze obalone ciało, on chciałby objąć je. Swoim raniem po jeszcze głębone ciało, on chciałby objąć je Kierzonkowiec Darek nie ma odwagi. A my do Was z powrotem wracamy z naszym aferowym konkursem. Przypomnij, jakie było pytanie konkursowe? Najdziwniejszy instrument, jaki mieliście okazję posłuchać. Tak. Ja powiem od siebie, nie wiem nawet jak ten instrument się nazywa, więc i tak możecie go wykorzystać, ale jest taki instrument plastikowy, wygląda jak takie małe zabawkowe pianinko i dmucha się w niego em, powietrze o, w międzyczasie i A czas. A na klawisze i tak naciskasz, czy nie? Tak. To działa trochę jak organy, bo organy też zasadniczo działają na podstawie wydmuchiwanego powietrza, On tylko nie człowiek je generuje, tylko ten, ta maszyna, nie wiem dokładnie jak to działa, e, ale jest to jakby podobny system. No, ktoś, kto się zna muzyce, pewnie teraz umiera, na jak słyszał ja Słucham mojego no, wyjaśnienia, ale no jest to ciekawy instrument. A dlaczego o tym wszystkim mówimy? Mówimy, ponieważ odpowiadając na nasze pytanie konkursowe, można zgarnąć podwójną wejściówkę na koncert Man in the Box autorstwa Juana Carlosa Cano. Jest to koncert, który odbywa się, a jakże, dzisiaj w dwóch progach. No i oczywiście, jeżeli chcecie wygrać w tym konkursie, to nie tylko pytanie jest ważne, ale cała reszta. Należy wysłać SMS na numer oczywiście 7. Kasa 1, też jest ważna, 4, 8, tak. Dodać <głos> słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Pytanie już znacie. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 groszy. To nowe zjawisko Chociaż melodie te same Bo to stan umysłu Stan ducha Uważaj na dresiarzy W garniturach Siedzieliśmy chyba do trzeciej W nocy A może już zaczynało świtać Słuchaliśmy muzyki Tańczyliśmy Zostawialiśmy ślady Na chodnikach na ulicy wyścig sportowych samochodów Huk tłuczonych butelek Sygnały radiowozów Powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu Do naszego domu Dresiarze w garniturach W garniturach Dresiarze w garniturach Stan umysłu, stan ducha Grysiarze w garniturach W garniturach Dresiarze w garniturach Stan umysłu, stan umysłu Są często wykształceni Jeżdżą lepszymi samochodami Ale język jest podobny Gesty te same Tego nie da się wymazać to stan umysłu, stan ducha Grysiarze w garniturach Powiedziałaś jak to dobrze kochanie Że mamy te same gusta Lubimy tę samą muzykę Czytamy te same książki Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu I chcemy zatracać się w tańcu I wracać bezpiecznie do domu w w garniturach w garniturach. ś w garniturach. w garniturach W ś w garniturach w stanu myslu, w garniturach, w w garniturach w garniturach. W są w polityce, w firmach i w biurach W szpanerskich klubach, bandyci na autostradach I tam gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych Przypominamy sobie sielskie dni dzieciństwa Gramy w scrabble do późnej nosy Dresiarze w garniturach W garniturach Dresiarze w garniturach Stan umysłu, stan ducha Dresiarze w garniturach W garniturach Dresiarze w garniturach w stanu Stanu mysu. a kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wścieki godzimy się przed zaśnięciem grusiarze w garniturach chcą wojny i zemsty to ostatecznie czyni ślepymi a my wracamy bezpiecznie do domu Teraz zapowiadana już wcześniej rozmowa. Porozmawia z nami dzisiaj pani Martyna Gabryszak-Drewniacka, przedstawicielka fundacji Pływamy, w ramach której z Funduszu Miasta Poznań odbędą się szczególne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Dostępne za darmo dla każdego zainteresowanego. Tak jest, dokładnie. Tylko poprawię, jestem z fundacji Pływajmy. E, tak, i co? Będziemy prowadzić warsztaty pierwszej pomocy w powiecie poznańskim. Fajne mhm. jest to o tyle, że jest to właśnie, tak jak powiedziałaś, darmowe, więc każdy może z tego korzystać, nie tylko mhm. dzieci czy osoby starsze nawet. E, może się do nas zgłosić każdy, bo zgłaszają się do nas gminy. Mamy już zaplanowane eventy w gminie Suchy Las czy w gminie Komorniki, gdzie będziemy na festynach pokazywać tę pierwszą pomoc, i szerzyć tą wiedzę na temat pierwszej pomocy, ale będziemy również w gminie Tarnowo-Podgórne, mm. gdzie zaprosił do siebie nas klub pływacki, który no. również chciałby, żeby jego zawodnicy y, przećwiczyli pierwszą pomoc, jak zachować mm. się w sytuacjach kryzysowych, żeby to przede wszystkim nie było obce dla ludzi. No właśnie, bo jak to jest z tą pierwszą pomocą? Lepiej jest y, nie udzielić jej wcale, czy udzielać jej nieumiejętnie? Lepiej ją udzielić. Tak naprawdę... Ona no nie jest wcale trudna. Nam się wszystkim wydaje, że nie udzielę pomocy, lepiej zadzwonię, tylko i wyłącznie nie podejmę żadnych działań, ponieważ jest to dla mnie za trudne, gdzie chcemy właśnie pokazać, że to wcale nie jest trudne. Wystarczy jeden schemat, który wybieramy i jesteśmy w stanie tak naprawdę już na wstępie y, pomóc osobie. I to od tego zależy życie czasem kogoś. Bo te pierwsze minuty są decydujące. Kiedy widzimy jakieś zdarzenie, y, a nie udzielimy tej pomocy, tak naprawdę możemy mieć kogoś później na sumieniu. Bo czym właściwie jest ta pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc tak naprawdę jest tym, że y, musimy podejść i przede wszystkim sprawdzić. Tak? Czy dana osoba reaguje, nie reaguje, czy oddycha, nie oddycha. Tak, To są najważniejsze informacje, które musimy również przekazać dyspozytorni. Jeśli zadzwonimy na numer 112, przede wszystkim właśnie zadzwonienie na numer 112, czyli zadzwonienie na jakikolwiek numer kontaktowy, aby powiedzieć, co się w ogóle wydarzyło, to już jest udzielenie pierwszej pomocy, tak naprawdę. No właśnie, bo spotkałam się gdzieś w przestrzeni publicznej z informacją, że udzielenie pierwszej pomocy jest z perspektywy prawnej obowiązkowe. To znaczy za niej nieudzielenie można dostać kary pieniężne? Tak, dobrze rozumiem. Tak, to prawda. Jeśli na przykład w pobliżu ktoś z, ktoś z świadków będzie zgłoszony, że na przykład ma certyfikaty KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy i takiej osobie nie udzieli pomocy, która będzie poszkodowana, można otrzymać karę finansową ze względu na to, że jesteśmy zobligowani do udzielenia pierwszej pomocy. Okay. Jeśli ktokolwiek nawet ktoś nie posiada, nie jest to tak wiadomo sprawdzane za każdym razem, ale jednak y, przede wszystkim osoby z KPP powinny czuć się zobligowane do tego, że mając certyfikat, mając y, posiadanie uprawnienia ratownika powinny udzielić tą pierwszą pomoc. Okej, okay, czyli z perspektywy osoby cywilnej to znaczy nie mającej uprawnień szczególnych, nie jest to obowiązkowe, tak. natomiast jest szczególnie ważne? Tak, szczególnie ważne, no bo każdy z nas tak naprawdę chciałby raczej, żeby osoba, która tak. jest najbliżej jego, pomogła, jeśli coś się wydarzy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy coś nam się wydarzy. Tak, to prawda. A w sytuacjach krytycznych tak naprawdę ile czasu jest decydujące? Pierwsze minuty, tak naprawdę pierwsze pięć minut od udzielenia pierwszej pomocy mhm. jest kluczowe. Czasem jest tak, że ta karetka jest w pobliżu i można przyjechać bardzo szybko po zadzwonieniu na numer 112 czy na 999, ale yy, tak naprawdę to, co się dzieje, to przekazanie dyspozytorni, to czy y, na przykład y, operator po drugiej stronie nam powie już, że już powinniśmy udzielić jakichś pierwszych kroków, typu y, y, jeśli mamy kogoś obok i gdzieś w pobliżu jest AED, na przykład w budynku, w którym się znajdujemy, widząc, jak wchodziłam, widziałam, że też się znajduje właśnie AED. AED, czyli? AED, czyli automatyczny defibrylator. E, który ratuje nam życie, kiedy braku, nie ma oddechu. Tak, u mhm. osoby, która e, nie oddycha, która e, nie jest wyczuwalne krążenie, tak, wtedy powinniśmy użyć AED, które również uczymy, jak uczyć, okay. jak go używać, e, ponieważ jesteśmy wyposażeni w takie AED treningowe, żeby pokazać, że to wcale nie jest nic trudnego. No właśnie, a poza samym AED, czego, będzie, możemy, czego może, mogą się ludzie spodziewać, przychodząc na ten kurs? Na pewno e, pokażemy praktycznie, jak mhm. wykonać taką pierwszą pomoc, czyli jesteśmy wyposażeni w fantomy, na których pokazujemy jak wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową, RKO, jak użyć AED, jak y, również zadzwonić i co powiedzieć, co jest bardzo mhm. ważne y, na numer 112, żeby ta pomoc jak najszybciej do nas przyjechała oraz jak oczywiście zachować w takiej sytuacji, że tak naprawdę to nie jest ważne, co mamy do końca, że tak powiem, w głowie, tylko to, co mamy w rękach. Jeśli mamy nauczony ten fach, jesteśmy już często przećwiczyliśmy na fantomie, mhm. na takich w fajnych warsztatach bezpłatnych, no to już możemy działać tak naprawdę. Jeśli coś się wydarzy w domu, na ulicy czy w pracy, no to jesteśmy w stanie na sucho już przeprowadzić taką pierwszą pomoc jeszcze zanim na przykład operatorka z drugiej strony powie nam, żebyśmy dopiero przeszli do sytuacji krążeniowo-oddechowej. I dla kogo będą te warsztaty? Kto może do nie przyjść? Warsztaty, tak naprawdę są, tak jak powiedziałam na samym początku, są dla każdego. Bo nieważne, kto się do nas zgłosi, my przyjedziemy, zrobimy takie warsztaty. Tak jak mówiłam, będziemy na festynach, gdzie nieważne, czy powiedzieć nas osoba sześcioletnia, trzyletnia, czy sześćdziesięcioletnia, tak każdej osobie wytłumaczymy, jak wykonać tą pierwszą pomoc. Tak samo zgłaszają się do nas kluby, szkoły, gdzie wszędzie jedziemy, byleby tylko szerzyć tą pierwszą pomoc, żeby pokazywać, że to wcale nie jest nic trudnego, a każdy z nas, nas może się tego nauczyć, że to nie jest wcale takie trudne. I to są właśnie warsztaty z pierwszej pomocy, że w celu uzyskania szczegółowych informacji najlepiej wejść właściwie gdzie? Na naszą stronę fundacjapływajmy.pl mhm. zakładka dla szkół i przedszkoli tam możemy się właśnie zgłosić na takie warsztaty, wypełniamy mhm. formularz że chcę, chcielibyśmy w naszej placówce y, czy na jakimś evencie przeprowadzić takie warsztaty, zapraszamy serdecznie również na naszej stronie jest, okay. są schematy pokazane, chcemy też tą wiedzę szerzyć online okay. więc są pokazane fajne kafle jak wykonać taką pierwszą pomoc a nawet można się sprawdzić, mamy również mały quiz, który zaraz po wypełnieniu pokazuje nam, jak mamy dobrze odpowiedzi czy złe, więc każdy może sprawdzić swoją wiedzę. O to chyba na będę pier... musiała wypełnić. O, właśnie, zawsze <laughs> warto. Koniecznie. A jeszcze tylko jakie placówki mogą się zgłaszać do tego programu? Szkoły, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe, tak jak powiedziałam, nawet gminy same, mhm. czyli urzędy się nas zgłaszają, żebyśmy przyjechali do nich na takim okay. evencie przeprowadzili fajne zajęcia, więc... Każdy może się na nas zgłosić. Mm. Zatem odsyłam do strony Pływajmy. Tak jest, fundacja.pływajmy.pl Tam można się zgłosić i można znaleźć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję bardzo. Może ty też e, Jedna z naszych nowości e, Dzisiejszej audycji A ja mam dla państwa taką ciekawą informację e, Interesujesz się piłką nożną Ewa? O matko, interesuję się każdą piłką Tylko nie nożną Ale pokaż co tam <grym> jest A, Piłą do drewna też? <grym> Hmm. No nie, to faktycznie to można wiem, wiem, że z Szwedami, ze Szwedami Ostatnio graliśmy Nie, a tak bardziej od drugiej strony bym chciał porozmawiać O sędziu piłkarskim o. Bo poznański sędzia pojedzie na mundial Jest taka sytuacja, mm. że No oczywiście Szymon Marciniak jedzie na mundial I w jego zespole będzie się Znajdował poznański sędzia Adam Kupsik Będzie on jednym z asystentów i taka piękna sytuacja, Znaczyńcie. więc będzie to jego debiut na Mistrzostwach Świata nie będzie to jego debiut na dużej imprezie na jakiś takich e, rozgrywkach bardziej oglądanych bo w innych e, już meczach z właśnie Szymonem Marciniakiem brał udział ale no jeśli chodzi o Mundial to będzie pierwszy raz z tego trenera, jest to poznanie, więc bądźmy wszyscy dumni. dumni i oglądajmy Mundial dla pana Dokładnie. Kupsika piłka nożna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 Przeszłość, się tu znów widzę to samo Zjadłem kęs, popiłem blu i obudziłem się rano Ciężko strawna prawda ściska Żołądek w maglach, a słowa Jak przytwy podcinają gardła W szartach wielki wokół, a gdzie Podziali się ludzie, każdy z nich Szarpie mięso i żre póki nie spuchnie si na kawie, on zabie I śmierdzi potem, potem totem wznosi Aby wymowy wznosząc prosić Ty uputli się już dosyć Poczuć zniośle, choć godzinę dziennie Wysumienie by było znośne Aby wyrzuty senne, aby żyło tu tu o tym biały w tym piekle piekle Dłem, jak trup, tułka na kumpa, by w ciszy znaleźć sens Można Morzak faktu, szukać traktu i nie sprzedać się za bestem Nim się czołgać na ćworakach, płuca wciągać, bo za. zabij Postacie, co tu przebiegu mając to miejsce za pieku zostanę tutaj, chociaż nieludzkim jest ja być słaby. W świecie, gdzie nie patrzą dumna, na dłoń tych, co nie dają rady Wilk dla wilka jest człowiekiem, instynkt dobra tracąc wiekiem Patrzą z sklepienie kościołów, przybliżając się do piekiń Padłem tutaj, tak by wytykali mnie co tamtym Co uleciał z dymem jak spalone ścierbo z wiatry Wiatr, wiatr, wiatr, wiatr Bez sens, zadać temu co z sensu tu nie ma Pustki bez kres, gdzie jest pieniądz, dragi, i głód ziemia Płonie Afganistanira, trupy wyborzą na tiran Koło mego okna, granic na kraj, wracają w Ziemia się kręci, niebo grzmi jak przed nie wiedzą Ale wiara tu spłonęła już w ubiegłym wieku w piecu Spadłem tutaj i nie pytaj mnie o życie, boli z nie wiem między promkiem, a wiecznie kłęgi niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem Shibin, shib Krokami zbliża się już koniec naszej audycji, co nie znaczy, że zbliża się koniec aferowych audycji w ogóle, bo przed nami jeszcze studencki patrol, a w międzyczasie serwis informacyjny. Dokładnie, a ja bym tutaj o konkursie trochę powiedział. No, ehm, no Konkurs był fajny. W ogóle. Bardzo fajny konkurs, bardzo dużo ciekawych odpowiedzi. <śmiech> Skromnie. Do zwycięzców <śmiech> się oczywiście odezwiemy, ale jedną odpowiedź chciałbym przetoczyć, bo mnie bardzo zaciekawiła. Pan Jakub napisał nam o najdziwniejszym instrumencie jego zdaniem i według niego to jest to są Sea Organs, tak myślę, że będą to odmienił, organy. czyli morskie organy. Architektoniczny instrument zlokalizowany w chorwackim zadarze i to jest niezwykła instalacja dlatego, że te dźwięki, które wytwarzają te organy, nie są wytwarzane przez człowieka, tylko przez fale i przez wiatr. Więc to wszystko tworzy natura na naszych oczach i no właśnie ta odpowiedź zasługuje na jedną wejścióweczkę. Zdecydowanie. Eee, także ten, bardzo dziękujemy wam za słuchanie. Za konsoletą był Błażej. Był Mikołaj Pluciński i Jakub Jamrus. Przy mikrofonach Maksymilian Wawrzyniak i... Ewa Grajek. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy na serwis informacyjny. 3 minuty do godziny 16, więc zapraszam na serwis informacyjny. Mateusz Markiewicz, zapraszam. System kaucyjny zrobił z Polaków śmieciarzy. Tak przynajmniej uważa Konfederacja, która żąda zniesienia reformy. System kaucyjny został wdrożony nieprawidłowo, absurdalnie i ze szkodą dla obywateli, podkreśla lider ugrupowania w Poznaniu, Radosław Król. Ludzie po prostu nie akceptują tego rozwiązania, wiedząc już, że recyklingowali butelki, puszki, wrzucali je do żółtych koszy. Wyglądało i działało to skutecznie. No a teraz to wszystko zostało odwrócone do góry nogami i stąd bardzo duża frustracja w społeczeństwie. A my jesteśmy... Tego głosem i wyrazem. Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie w najbliższym wydaniu magazynu reporterów. W poniedziałek po godzinie 20:00 naszym gościem będzie dziennikarz portalu Zielona Interia Jakub Wojajczyk. Audycję znajdziecie również na naszym aferowym kanale w serwisie YouTube. Miasto mówi: my nadajemy na 98,6. W cztercu poznania przy placu wolności otwarto kiciokocio Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum poświęcone bohaterom bajek pod tytułem Kiciakocia anity Głowińskiej. Na najmłodszych czekają tu przestrzeni do nauki przez zabawę. Dzieci mogą odwiedzić dom bohaterki, ugotować obiad, polecić rakietą, czy wsiąść do wozu strażackiego. Na razie jest to jedyne miejsce w Polsce. Ja mam taką nadzieję, że zostanie tak jak najdłużej, natomiast no, też jestem przekonany, że to miejsce szybko odniesie sukces. Natomiast też mam absolutną pewność, że przez najbliższe tygodnie i wakacje to będzie jeden z głównych pretekstów do przejazdu do Poznania i z tego powodu się bardzo cieszymy. Mówi prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak Kicio Kociolandia będzie dostępna codziennie w godzinach od 10 do 19. Partnerem projektu jest Poznańska, lokalna organizacja turystyczna. Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz. Redakcja małpaafera.ps Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandry realizuje projekt Montaż Czujek Dymu i Czadu u Seniorów edycja 2026. Jest on finansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia mieszkańców w stolicy Wielkopolski w wieku minimum 8, od 80 lat poprzez zapewnienie nieodpłatnego dostępu do zakupu, montażu oraz instruktażu wspomnianych urządzeń w miejscu zamieszkania. Pierwsze, żeby być odbiorcą, y, musi być to osoba, która jest mieszkańcem Poznania, która ukończyła 80. rok życia i która w swoim mieszkaniu, w swoim domu posiada urządzenie, które jest ogrzewane albo węglem, albo drewnem, albo gazem, ewentualnie paliwem ciekłym, czyli tymi urządzeniami, które niosą ryzyko wydzielenia się czadu. Mówi Agnieszka Basińska ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandry Złożenia przyjmowane są za pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20. Szczegóły są dostępne również na stronie internetowej poznan.pl.